Klasyka, Klasyka i nowość, hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na, tajemnicz. na necropolitanblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 10 sierpnia 2024 roku. Słuchacie właśnie 511 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z wami zapalony fan muzyki pop i torturowania ludzi po pracy Szymon Szymaściewski. To ja, witam serdecznie i dziś opowiem Wam o najnowszym filmie M. Night'a Shyamalana, czyli o Trap. O pułapce z 2024 roku. Pułapka, świeżynka. Film trafił do polskich kin 2 sierpnia, a więc jeżeli słuchacie tego podcastu w miarę premierowo, to jeszcze zdążycie go obejrzeć w kinie na spokojnie. To nie jest horror, co istotne. Jesteśmy na w podcaście, ale dzisiaj nie omawiamy horroru, a bardziej dreszczowiec, thriller. Chociaż połapka na IMDb została oznaczona tym tagiem. Tam funkcjonuje jako horror. To jest trochę bez sensu. Tutaj rzeczywiście głównym bohaterem jest seryjny morderca, ale to nie jest morderca horrorowy, slasherowy. Tak jak mówię, to jest bardziej dreszczowiec, kino spod gatunku mystery, a jako już odpowiada za tę produkcję Shyamalan, no to nie zabraknie tutaj zwrotów akcji i napięcia. Chociaż e, mimo to, wiecie, Shyamalan kojarzy się z takimi dosyć potężnymi zwrotami akcji, Tutaj to jest w miarę tradycyjny jednak thriller. Tak? Od początku do końca jakoś tam trzymamy się ram gatunkowych i gdy już zwroty akcji się pojawiają, to one mogą jakoś tam drastycznie wpłynąć na sytuację bohaterów, ale no nie wywracają całej fabuły do góry nogami, czegoś takiego tutaj nie uświadczymy. Ale właśnie, o czym ten film opowiada? Spojrzałem na opis dystrybutora najpierw i jest on bardzo enigmatyczny, aż tak za bardzo, bo nie zdradza absolutnie nic. Głosi, iż oto ojciec i jego nastoletnia córka idą na koncert muzyki pop, gdzie zdadzą sobie sprawę, że znaleźli się w centrum mrocznego i złowrogiego wydarzenia. I to wszystko się zgadza, to prawda? Tylko no ciężko mówić o tym filmie mając tylko taką zajawkę, a poza tym już zwiastuny też pokazują twist z pierwszego aktu, w sumie z samego początku filmu. Więc ja go teraz zdradzę, nie będę go trzymał w tajemnicy. Otóż główny bohater o imieniu Cooper rzeczywiście udaje się z córką na koncert bardzo popularnej artystki w świecie przedstawionym Lady Raven. Na miejscu jest ponad 30 tysięcy fanów, arena na której odbywa się impreza jest ochraniana przez masę policjantów, a z biegiem czasu zjeżdża się jeszcze więcej służb, pojawiają się SWOT, FBI i okazuje się, że koncert stał się okazją do zasadzki na seryjnego mordercę, a tym seryjnym mordercą jest właśnie Cooper. I tutaj podkreślę, to nie jest tak, że cały ten koncert jest zasadzką, pułapką od początku do końca, że jego by nie było, gdyby nie ta akcja policji, po prostu policja z pewnych przyczyn podejrzewa, iż na terenie imprezy będzie znajdował się seryjny morderca, poszukiwano od dłuższego czasu i dlatego właśnie zastawia pułapkę już do po prostu organizowanej imprezy. Jak wspomniałem, informacje te przekazują nam już zwiastuny i my mamy to wiedzieć od samego początku, tak, że Cooper jest seryjnym i że to on jest osaczony tutaj. Z jego perspektywy też poznajemy no fabułę tego filmu, ale na szczęście produkcja ma więcej do zaoferowania niż te trailery wspomniane pokazały. Można by z nich wywnioskować, że na przykład cały film rozgrywa się na koncercie. Otóż tak nie jest. Więcej nie powiem. Sam pomysł wyjściowy jest ciekawy, acz ryzykowny. Umówmy się, zorganizowana akcja współpracujących ze sobą służb, zasadzka na imprezie masowej z po prostu 30 tysiącami tak ponad przypadkowych osób w bliskim otoczeniu seryjnego mordercy, no to jest sytuacja, która daje spore możliwości rozwoju fabuły i budowania napięcia i ona jest po prostu ciekawa, tak? Naprawdę banalnie, zwyczajnie ciekawa ale też dość absurdalne, jeżeli chodzi o tę całą zasadzkę, no bo jak to przeprowadzić? Nie, To wymaga jakiejś podbudowy, kontekstu, uzasadnienia w ogóle, co tam robi ta policja, skąd się tam wzięła, dlaczego właśnie podejrzewa, że tam jest nasz seryjny, no i też trzeba jakoś tam się trzymać realiów pracy służb, by nie popaść w jakąś parodię. W dodatku shayamalan tak jak już wspomniałem, zdecydował się ukazać to wydarzenie z perspektywy nie służb, nie jakiegoś śledczego, który prowadzi tutaj całą operację, a właśnie z perspektywy osaczonego mordercy, a więc postaci, której raczej nie chcemy kibicować, a która musi odnosić sukcesy, bo inaczej nie byłoby tego filmu. Nie, Nasz główny bohater wiadomo, nie musi przeżyć do samego końca, po drodze może właśnie coś się wydarzyć, co trochę zmieni przebieg tego filmu, no ale zakładamy, że no raczej w pierwszym akcie, czy nawet gdzieś tam na początku drugiego, no koleś będzie dalej tym naszym głównym złolem i naszą soczewką, tak, przez którą patrzymy na świat. I jakoś te 105 minut filmu akcją trzeba zapełnić. Trochę się bałem, że to nie wypali, że nie uda się tego jakoś tak skleić w jedną całość albo, że będzie problem właśnie z, jakoś z wczuciem się w sytuację naszego psychopaty, ale przyznam, że po seansie jestem bardziej niż zadowolony. Nie zachwycony, to nie jest najlepszy film tego roku, ale jednak te obawy, które miałem się nie sprawdziły i seans mi się spodobał, zapewnił mi sporo rozrywki. Dlaczego? I tutaj chciałbym wyróżnić trzy rzeczy. Po pierwsze M. Night Shyamalan rzeczywiście zapełnił ten film z gotami akcji, które sprawiają, że napięcie praktycznie nie ustaje. Cały czas coś się dzieje, cały czas jest rozgrywany ten ping-pong między służbami. A naszym seryjnym. Akcja policji jest w miarę przemyślana. Służby nie chcą wywołać paniki, więc nie działają gwałtownie, tak? Raczej metodycznie, spokojnie. Cały teren jest zabezpieczony, więc chcący się wydostać bohater, no też nie ma łatwego życia. Musi kombinować bardzo, żeby zyskać jakiekolwiek szanse tak naprawdę na wydostanie się z tej sytuacji, zwłaszcza, że jest na imprezie z córką i jest kochającym tatusiem i w sumie to z tą córką ma dobre relacje. No ale przy tym Cooper to też inteligentny socjopata, który przez lata prowadził podwójne życie i dlatego potrafi kłamać, potrafi robić złe rzeczy, by ratować własną skórę i dlatego Mamy nieustannego ping-ponga, tak? Ilekroć odnosi jakiś sukces, okazuje się, że natrafia na kolejną przeszkodę, a ilekroć natrafia na kolejną przeszkodę, to okazuje się, że może uda się ją pokonać. Czy to przy pomocy sprytu, czy przy pomocy tego braku zahamowań, czy też przy pomocy zwykłego szczęścia. I intensywność wydarzeń oraz mnogość różnych zbiegów okoliczności są na tyle duże, że obiektywnie rzecz ujmując, to oczywiście coś podobnego nie miałoby prawa się wydarzyć ale w obrębie logiki filmu, nie? gdzie no to wszystko jest jakoś tam nagromadzone, celowo, żeby to napięcie cały czas było obecne, to się jakoś tam spina. Ja się nie wybiłem z imersji tak naprawdę ani na chwilę. Mało tego, tak naprawdę w drugim akcie dochodzi do naprawdę sporego zwrotu akcji, po którym przez co najmniej 20 minut toczy się taka naprawdę sroga, psychologiczna gra i tam napięcie można kroić nożem. Ja widziałem, yy, przejrzałem tylko kilka recenzji, nie chciałem robić jakiegoś ogromnego researchu, żeby się z tym podcastem wyrobić przed wyjazdem na urlop, ale no nie mogłem się powstrzymać i tam kilka rzeczy przeczytałem i obejrzałem na YouTubie i widziałem, że niektórzy się czepiali tego momentu, że im tam coś nie grało, aktorsko, etc. Dla mnie to był po prostu the moment. Tak? To był ten fragment filmu, w którym ja stwierdziłem, okej, okay, to jest rzeczywiście obiektywnie, znaczy może i subiektywnie, nie, bo w tym momencie to było bardzo osobiste, ale stwierdziłem, to jest dobre. Tak? To jest fajny pomysł, dobrze zrealizowany i cieszę się właśnie, że jestem na tym filmie w kinie i że mogę się tym teraz cieszyć środeczek właśnie i początek drugiej połowy jest moim zdaniem świetny, a przy tym, tak jak powiedziałem, cały film jest mimo wszystko w miarę tradycyjnym thrillerem. Tak, zwroty akcji nie wywracają tej fabuły do nogami, a jedynie mniej lub bardziej drastycznie zmieniają rozstawienie piątków na planszy, tak, rozstawienie sił w tym ping-pongu, o którym wspominałem. Przy czym jednocześnie ja sobie zdaję sprawę, że panuje tutaj pewna sztuczność. Już wyjaśniam. Otóż świat przedstawiony przypomina odrobinę level z gry komputerowej. Tak, poziom z gry komputerowej, a działania bohatera przypominają przechodzenie takiego poziomu. On wykonuje de facto takie proste questy. Nie pogadaj z NPC, zdobądź jakiś tam klucz, przepustkę, dostań się gdzieś, zdobądź hasło, udaj się tu i tu, tam coś ci się nie powiedzie, tak przegaj konfrontację, znajdź wówczas inne wyjście i tak dalej i tak dalej. I to jest podane oczywiście w formie filmowej. To nie jest po prostu, nie wiem, jak w grze komputerowej właśnie macie kółko opcji nie, i wybieramy tam, robimy jednego questa, potem drugiego, bo on otwiera jakieś tam drzwi do trzeciego, przechodzimy do tego trzeciego i tak dalej. Tutaj mamy też w sensie, to, to się ogląda jak film nadal, ale miałem vibe jednak takiej no, produkcji od studia Supermassive Games czy od Quantic Dream i ja to całkowicie kupiłem i właśnie rozpoznałem to jako ten trop, ale nie wiem, czy no Wszyscy widzowie to tak po prostu zaakceptują, może ktoś się trochę zdziwi, ale z drugiej strony też, jeżeli ktoś ogląda filmy Shaya no to one w różnym stopniu, ale często mają pewną umowność, taką lekką sztuczność, dziwność, czy to świata przedstawionego, czy dialogów, czy postaci, więc to może też jest po prostu sposób Szaja na tworzenie filmów i fabuł. Mnie to ostatecznie pasuje tak i do tej fabuły to nawet tutaj moim zdaniem w miarę pasuje. Druga rzecz, taka na plus, to to, że w Coopera wciela się genialny Josh Hartnett. Ja nie śledzę go, kariery jakoś bardzo na bieżąco, jeżeli chodzi o ostatnie lata, ale uwielbiam gościa za jego wcześniejsze dokonania. Na pewno go pokochałem w 2006 roku, kiedy to po raz pierwszy obejrzałem Zabójczy Numer. Zabójczy Numer, czyli Lucky Numbers Slevin, to jeden z moich ulubionych filmów ever, takich naprawdę najulubieńszych ze wszystkich, jakie widziałem, a Josh Hartnett wcielił się tam właśnie w tytułowego Slewina. Poza tym możecie go kojarzyć chociażby z The Faculty, czy z 30 dni roku, w sumie z tego z Hello 20 lat później jeszcze. A w ubiegłym roku widzieliśmy go w kinach w Oppenheimerze, przy czym no tam pojawiło się tyle gwiazd, że mógł nam po prostu umknąć, ale tam też Hartnett się pojawił. I tak jak mówię, ja ogólnie lubię gościa, a tutaj no zachwycił mnie totalnie. Tak on wypada doskonale, bo z jednej strony jest wiarygodny jako ojciec, jako ten właśnie no normalny, spoko facet, a z drugiej strony już w pierwszym akcie, yy, właśnie film nie bawi się w tę tajemnicę, nie że on jest mordercą, tylko bardzo szybko nam pokazuje, że to, to nie jest fajny facet tak naprawdę. Nie, że on z córką wchodzi w fajne interakcje, ale ma tę drugą twarz ma swojego mrocznego pasażera, jest socjopatą. Tak? Mimika Hartneta jest po prostu doskonała w tym filmie. On jest inteligentny, potrafi doskonale kłamać, ale jednocześnie zdarza mu się gadać głupoty, nie ogarnąć jakiejś relacji z drugą osobą. No, jak na socjopatę przystało. Tak? On bardziej udaje, gra, tego normalnego gościa i często jego zachowanie i ton głosu mówią jedno, a na przykład spojrzenie oczy wskazują na coś zupełnie innego i strasznie podobał mi się ten kontrast, nie? ten taki brak kontroli nad spojrzeniem, no, który tutaj jest ewidentnie przejawem talentu aktorskiego. Josza Hartneta. Mamy takie momenty, gdzie bohater się uśmiecha, nie? Tam niby prowadzi jakiś taki luźny small talk, ale po prostu kamera robi zoom na jego spojrzenie i on ma cały czas uśmiech na twarzy, ale w oczach widać, nie? Czy to niepokój, czy strach, czy może złość albo wręcz taką czystą wściekłość, nienawiść. To jest przepiękne. Poza tym podoba mi się, że Cooper może jest ta postać, tak? Może jest kochającym ojcem, ale to nie jest Dexter Morgan, nie? To nie jest bohater jakoś tam dwuznaczny. On nie ma żadnego kodeksu. On jest po prostu zimnokrwistym mordercą, który czerpie przyjemność z odbierania życia niewinnym i Josh Hartnett doskonale to obrazuje. My jakoś tam nawet nie tyle kibicujemy tej postaci, co no, towarzyszymy jej w tej grze ze służbami i to nas angażuje, no bo to jest pełne napięcia właśnie i to się wydaje właśnie pułapką bez wyjścia, tą tytułową pułapką bez wyjścia początkową, no ale potem okazuje się, że tam w tym systemie bezpieczeństwa są jakieś luki. To się śledzi dobrze, no, ale nie kibicujemy bohaterowi na zasadzie spoko, może on jednak jest dobry w środku, w serduszku, albo zabija tylko złych ludzi coś takiego. Nie, on jest po prostu bardzo negatywnym bohaterem który stara się prowadzić normalne życie i w tym normalnym życiu zgrywać dobrego człowieka, no ale to jest tylko gra i to mi się strasznie podoba. I skoro mowa o aktorach to chciałem pochwalić też Ariel Donahue jako córkę Coopera Riley jako ta właśnie córeczka tatusia, ale też nastolatka totalnie zajawiona, totalnie podekscytowana koncertem. Ona wypada strasznie autentycznie i naprawdę z przyjemnością się ją ogląda. To, to wygląda po prostu nagranie randomowej osoby na koncercie życia. Super. Saleka Shyamalan wciela się w Lady Raven, czyli naszą sympatyczną gwiazdę pop i też jest bardzo dobra. Ona aktorsko, no wiadomo, stoi no, kilka poziomów niżej względem na przykład Josha Hartneta, ale też jej postać jest dosyć e, nawet nie tyle jednowymiarowa, ale ogólnie prosta. Tak? Tam nie ma wielu emocji do odegrania tak naprawdę i moim zdaniem młoda szaja Malan to jest córka reżysera i scenarzysty, sprawdza się nieźle ona też jest artystką na co dzień w życiu prywatnym jest piosenkarką więc tutaj czuje się jak ryba w wodzie zwłaszcza na, w tych scenach, gdzie po prostu śpiewa występuje, reszta postaci jest bardziej w tle, niektóre są wręcz trochę komediowe, jak na przykład bohater grany przez Jonathana Langdona to jest ten sprzedawca koszulek, którego widzieliśmy na zwiastunach oni serca nie skradną ale też nie psują seansu są czasami wentylami bezpieczeństwa, czy po prostu takim lustrem dla głównego bohatera, który wchodzi z nimi w interakcję. I w tej roli się sprawdzają. Strasznie podobało mi się też Camio, M. Night'a Shyamalana. Reżyser i scenarzysta nie tylko po prostu spoko zagrał swoją rolę, także jak go nie rozpoznamy, no to nie mamy problemu z tym, tak, że to jest Camillo twórcy, no bo on gra tutaj rzeczywiście, aktorsko jest spoko, ale też to jest pewnego rodzaju easter eggiem ja nie zdradzę o co chodzi, no bo to byłby mały spoiler, ale no odkąd sobie to uświadomiłem, to miałem banana na twarzy, mam go cały czas. Naprawdę ze wszystkich małych rolek, które mógł sobie dać z tego scenariusza, to ta jest idealna. Tak naprawdę perfekcyjne cameo. Po trzecie, bardzo podoba mi się wykorzystanie tego miejsca akcji i też czasu akcji. Tego koncertu po prostu. Tak? Thriller rozgrywający się częściowo na ogromnej imprezie masowej. No to nie jest może odkrycie Ameryki, ale to jednak coś relatywnie rzadkiego tak współcześnie, zwłaszcza, że tutaj, wiecie, to nie jest CGI po prostu, tak? Shayamalan rzeczywiście wynajął wielką arenę, zatrudnił setki statystów, wziął tę piosenkarkę i tchnął w to wszystko życie, tak? To jest, to się ogląda jak normalną właśnie rzeczywistą imprezę masową. Realia też tego koncertu zostały wplecione w fabułę, nawet bardziej niż to wynika z tego opisu, który przedstawiłem, no ale nie chcę zdradzić za wiele. Oczywiście trafimy tutaj na płytę, trafimy na backstage, do pomieszczeń funkcyjnych tego stadionu, areny. Koncert to nie jest tylko tło, a po prostu nieodłączny element tego filmu, a do tego on jest zwyczajnie bardzo ładnie kręcony. On stanowi atrakcyjne wizualnie i dźwiękowo miejsce akcji, ale ten film to też nie jest relacja z tego koncertu. Nie, To nie jest nagrywane tak jak no DVD wydane po jakichś imprezach masowych, po koncertach. Widzimy akcję oczami widzów, oczami przede wszystkim Coopera, jego córki Riley. Jeszcze zaznaczę, mówiłem o tym, ale właśnie Seleka Shea jest prywatnie piosenkarką i tutaj skomponowała album specjalnie na potrzeby tego filmu, na potrzeby tutaj tego koncertu w filmie, więc muzycznie to też nie jest odgrzewany kotlet, a świeży materiał i to też doceniam i to naprawdę fajnie też wygląda w kinie. Tak naprawdę Jedynym rozczarowaniem dla mnie osobiście, ale też częściowym, nie takim totalnym, jest sam finał tej produkcji. Nagromadzenie zwrotów akcji w końcówce już naprawdę sięga zenitu. Przeskakujemy rekina i Shayamalan nagina rzeczywistość. On się stara zabezpieczać. Cały czas, zwłaszcza w tych scenach, które są trochę bardziej naciągane, wplata w nie wyjaśnienie tego, co zachodzi. Tam, gdy dzieje się coś, takiego, na co można by kręcić nosem, o to tam któraś z postaci mówi, kiedy na przykład mogło do tego dojść, w jaki sposób, w jakich okolicznościach. Więc staramy się lepić takie dziury. Także twórca stara się, tak scenarzysta, reżyser yy, ma w miarę nad tym kontrolę, ale no jednak zachowanie służb w samej końcówce jest dość absurdalne, przy czym znowu to jest tutaj po coś, bo ja osobiście czuję, że finałowy twist jest troszkę otwarciem furtki pod potencjalny sequel. Niekoniecznie taki bezpośredni, nawet wydaje mi się, że chyba nie o to tutaj chodziło, ale zakładam, że przynajmniej część wątków z tego filmu może otrzymać kontynuację w przyszłości. Może też powstanie coś na zasadzie tej naszej trylogii Unbreakable, Split i Glass. To nie musi być właśnie absolutnie bezpośredni sequel, ale no pewien wątek zostaje otwarty, tak. Okej, okay, w fajny, jeszcze cudzysłów sposób, ale może wręcz przefajnowany. No, z tym mam lekki problem. Ale mimo to, podsumowując, ja seans polecam. Ja bawiłem się dobrze i polecam też wizytę w kinie, bo ten film ma naprawdę ładne sceny, które będą lepiej wyglądały na wielkim ekranie niż na laptopie, telewizorze. Jeżeli kupicie, tak zaakceptujecie to nagromadzenie twistów, które mają budować napięcie, no to myślę, że będziecie się dobrze bawić. Możecie płynąć z prądem i czerpać spore rozgrywki z tego filmu. Ale jeżeli nienawidzicie Shia Malone, jesteście jego hejterami, no to ten film na pewno waszej opinii nie zmieni. I wspominam teraz o tym hejtowaniu reżysera, bo powiem szczerze, że aż mnie to zaskoczyło, ale w kontekście pułapki spotkałem się z masą takiego naprawdę globalnego i bezmyślnego hejtu wobec yy, Shaya Malana, Nawet moi znajomi, mało tego, nawet filmoznawcy z mojego otoczenia pozwalali sobie od razu po zwiastunie w kinie na dość złośliwe komentarze, nie obejrzawszy oczywiście wcześniej filmu. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Shaya Malana, takiego psychofanem. Są jego filmy, które mi się podobały, są filmy, które mi się mniej podobały. Ostatnich dwóch na przykład nie nadrobiłem jeszcze, chociaż teraz po łapce jestem zadowolony i mam ochotę właśnie poniesięgnąć. Ale ja szanuję gościa za to, że przez całe życie robi swoje kino. On działa świadomie, rozpisuje szalone historie i stara się nadać im jakąś tam rozgrywkową formę. Czasem wyjdzie lepiej, czasem gorzej, ale dalej robi swoje i przy tym jego filmy nie są robione na jedno kopyto. To, że robi swoje kino nie oznacza, że za każdym razem robi de facto ten sam film. Tak jak powiedziałem, tych dwóch ostatnich jeszcze nie widziałem, ale teraz chętnie się z nimi skonfrontuję. Jak mi nie podejdą, to trudno. A co do tego hejtu, to tak samo nie rozumiem czemu aż tak obrywa się córce Szajamalana, bo komentarze w sieci to, to jest takie gadanie, mam wrażenie, trafiłem wreszcie na taki wiecie, komentarz pod komentarzem podobnej treści, że ten film to na przykład dwugodzinny koncert i promocja córeczki. No takie bzdory można napisać na podstawie trailera, bo koncert jest ważny, ale nie trwa przez cały film i to tak jak powiedziałem, nie jest DVD z koncertu, a ten koncert jest pokazywany oczami widzów, bohaterów naszych głównych. Co do córeczki, no to ona jest artystką w prawdziwym życiu i sprawdza się w roli Lady Raven bardzo dobrze. Nie jest wybitną aktorką, ale tutaj w tym konkretnym kontekście moim zdaniem wypada w porządku. No i co w tym złego, tak, że facet zaangażował córkę. Może nawet na jej koncercie przyszedł mu pomysł do głowy na ten film, czy coś. Jak się dogadują, efekt końcowy jest w porządku. Ja bym się nie czepiał. W jednej ze scen widać plakat filmu Watchers, który też w tym roku miał premierę i reżyserowała go i pisała druga strzec, jak Chai Malana, i internetowi hejterzy też płaczą z tego powodu. No dla mnie to jest świetny smaczek i hejtu nie rozumiem. Takim samym smaczkiem jest zresztą zatrudnienie Hayley Mills w pewnej roli. Ona grała w oryginalnym The Parent Trap. Nie w tym z Lindsay Lohan, tylko w tym wcześniejszym z 1961 polski tytuł to Rodzice Miejcie się na baczności. I to też jest świetny rodzaj easter takiego właśnie dla fanów kina i intertekstu. No ale nie rozwinę myśli, bo to byłby może i spoiler. Zresztą to nieważne. Mnie ta konstrukcja, te smaczki się podobają, a to, że zatrudnił córkę do roli piosenkarki, córkę piosenkarkę do roli piosenkarki, dla mnie żaden problem, jeszcze napisała, tak jak powiedziałem, specjalnie na potrzeby tego filmu album, który... Znaczy, ja nie jestem znawcą muzyki, takiego nie będę oceniał obiektywnie, ale to co słyszałem w trakcie filmu, mnie się nawet w miarę podobało. Ja jestem na tak. Rozumiem, że niektórym mogą niesiąść twisty. Ludzie, którzy obejrzeli ten film i mówią, że, nie wiem, dla nich jednak to jest zbyt mocno szyte, nie? Że te zwroty akcji i pewne zbiegi okoliczności, że tego jest za dużo. Rozumiem, że to rozpisanie niektórych scen w ramach biegania bohatera po naszej arenie jest jak z gry komputerowi. To też może kogoś odrzucić. No ale jechanie po filmie dla samego hejtowania bo Shia Malan, bo wizja wielkiego umysłu i twisty z pupy no to jest jednak słabe jak chcecie hejcić film to jednak polecam się z nim skonfrontować i dopiero wtedy ewentualnie powiedzieć uczciwie, że okej okay, to i to mi się nie podobało, a taki hejt dla hejtu no, no nie no na to się nie godzę ode mnie pułapka dostaje 7 na 10 więcej chyba, nie chociaż ja się naprawdę bawiłem nieźle, tak to było bardzo udane spędzenie tych dwóch godzin z hakiem w kinie film trwa 105 minut bodajże mógłby być trochę krótszy ale nie musi być bo ten ostatni akt jest w miarę druga połowa w ogóle drugiego aktu i końcówka one są w miarę ciekawe i fajnie, że dają coś innego poza tym koncertem który był zwiastowany na trailerkach ode mnie okejka tak Żadne arcydzieło, ale spoko rozrywka i tą myślą zakończę i zbieram się na urlop. Dzięki Wam za uwagę. Tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.